W tej sytuacji nie mogliśmy podejść po prostu do pana Gargula i powiedzieć – ma pan bombę w sakwie, proszę ją wyjąć i jakoś unieszkodliwić, bo o jedenastej wybuchnie. Bomba musiała być wydobyta bez jego wiedzy i w ogóle bez wiedzy Gogów. Ale zdawaliśmy sobie sprawę, ile ryzykujemy. Pamiętaliśmy o ostrzeżeniu Magnificencji. Jeśli wpadniemy, to już koniec. Ryzyko było ogromne, jednak musieliśmy je podjąć. Nie mogliśmy pozwolić, żeby bomba wybuchła. Coś trzeba było mądrego wymyśleć. I Syfonowi od razu przyszedł do głowy pomysł. Otóż przypomniał sobie, że taką samą sakwę ma jeden z uczniów naszej klasy, niejaki Klodek Kalamus. Na następnej przerwie, gdy tylko wybiegł na korytarz, zabraliśmy mu tę sakwę i chyłkiem pognaliśmy z nią na drugie piętro. O tej porze pan Gargul miał zwyczaj karmić gołębie. Stawał w otwartym oknie naprzeciw pracowni chemicznej, torbę kładł na podłodze i rzucał ptakom okruchy chleba. Oswojone gołębie zlatywały się zewsząd, lądowały na parapecie, niektóre siadały nawet staremu nauczycielowi na ramionach. Tego dnia wszystko też odbyło się według ustalonego rytuału. Gołębie przyleciały, pan Gargul odstawił sakwę i zabrał się do drobienia chleba. Gdy jego uwagę pochłonęły całkowicie ptaki, podkradliśmy się na palcach. Syfon, obserwując czujnie gargula, dał znak. Serce z emocji podskoczyło mi do gardła, ale wziąłem się w garść. Jednym ruchem porwałem błyskawicznie tykającą bombę, a Syfon na jej miejsce położył zręcznie sakwę kalamusa. W naszym zacisznym azylu pod żardinierą, ostrożnie jak saperzy otworzyliśmy torbę, Zajrzeliśmy do jej wnętrza i dech nam zaparło z wrażenia. Istotnie, tkwił tam okrągły, połyskujący metalicznie przedmiot, tylko tając monotonnie odliczał czas nieuchronnie zbliżającej się katastrofy. – Wyjmij – mruknął syfon – ty wyjmij, cofnąłem się odruchowo, do takich prymitywnych, skonstruowanych chałupniczym sposobem cudów techniki nie można mieć zaufania. Mogą wybuchnąć przedwcześnie, mogą wybuchnąć w każdej chwili. Ty, tchórzu! Syfon wsadził bez namysłu łapę do torby i wyciągnął z niej nakręcony budzik. Osłupiali, wciąż jeszcze z niedowierzaniem, ostrożnie obejrzeliśmy go dokładnie ze wszystkich stron. To jednak nie była bomba. Trzymaliśmy w ręku normalny, zwykły, może trochę staroświecki budzik w miejscami wytartej obudowie, bez śladu jakiejkolwiek dodatkowej aparatury. Również w samej sakwie nie zauważyliśmy nic podejrzanego. Wytrząsnęliśmy stamtąd dwie książki, jakieś notatki i sporo okruchów chleba. Wściekli z głupimi minami, czym prędzej rzuciliśmy się z powrotem na drugie piętro. Na szczęście pan Gargul wciąż zajęty był gołębiami i nie zauważył, że ponownie zamieniliśmy sakwy. Jednakże budzik w torbie pana Gargula wciąż nas intrygował i Syfon nie mógł się powstrzymać od zadania nauczycielowi pytania. – Przepraszam – rzekł głośno – czy coś nie tyka w pana torbie? Gargul odwrócił się, nieco zdziwiony tą uwagą. – To mój zepsuty budzik – wyjaśnił. – Zabrałem go z domu, żeby oddać do naprawy, jak będę wracał ze szkoły. Po prostu przestał dzwonić. – Ale skąd to zainteresowanie? – zmarszczył brwi. Czmychnęliśmy, zostawiając Gargula bez odpowiedzi. Sytuacja stawała się napięta. Zegar w holu szkolnym wybił dziesiątą. Czas biegł nieubłaganie, a my staliśmy w punkcie wyjścia. Żałowaliśmy, że nie ma z nami Dudka, ale znów był na kolejnej operacji w szpitalu i musieliśmy liczyć tylko na siebie. Syfon z powrotem wyciągnął ogłoszenie terrorysty i wpatrywał się w nie uparcie, jakby szukając w nim nowej wskazówki zatopiony w myślach, skoncentrowany... Zabrzmiał dzwonek na trzecią lekcję Gwarne korytarze opustoszały Szum szkolny nagle ustał Co się stało? Syfon zamrugał oczami Oczknął się jakby Nic się nie stało, mruknąłem. Ale coś słyszałem Nic nie mogłeś usłyszeć Po prostu zrobiła się cisza Nasłuchiwał przez chwilę w skupieniu A potem wymamrotał A więc usłyszałem ciszę jak cicho słyszę ciągnące żurawie. Słyszę, kiedy się motyl porusza na trawie. Co ty bredzisz? Jest taki wiersz o ciszy. Czekaj, coś mi chodzi po głowie, powiedział Syfon. Musimy się tylko uwolnić od ciasnego, schematycznego myślenia, że słuchać można tylko dźwięków i głosów. Można słuchać także ciszy. I cisza może być bardzo wymowna – Cisza, czyli brak dźwięków. Być może, ale co z tego? Pamiętasz, jak zajrzeliśmy do pokoju nauczycielskiego? Wszystko było na miejscu, a jednak miałem dziwne wrażenie, że coś w tym pokoju jest nie tak, ale nie wiedziałem co. Czy ty też miałeś takie uczucie? O Boże, tak, wymamrotałem podniecony. Czegoś mi tam brakowało, ale czego? Brakowało nam pewnego znajomego głosu, rzekł syfon. Uderzyła nas zupełna cisza. A przecież ten gąsior na szafie... Gąsior? Czy chodzi o ten wielki szklany balon z pulpą jabłczaną, co mówił gul, gul pyk? No, dokładnie tak. Masz rację, rzekłem podniecony. On przecież powinien był bulgotać, powinien pykać, a tymczasem nic nie słyszeliśmy. Ani pykania, ani bulgotania. Właśnie. – Gąsior zamilkł. Czy to nie dziwne? No, – Może fermentacja się skończyła? – Nie. Syfon zaprzeczył gwałtownie. Jeszcze wczoraj szła pełną parą. Nie mogła nagle ustać. Ja myślę, że ktoś, ktoś umyślnie zatkał rurkę. Gaz nie może uchodzić, gromadzi się pod korkiem, ciśnienie rośnie, ależ to straszne, wykrzyknąłem. W każdej chwili może wypchnąć korek i wtedy, wtedy będzie huk, jakby strzeliło sto butelek szampana i cała zawartość gąsiora wyleci w górę, jak gejzer i spadnie czerwonym deszczem na tych, co będą w pokoju. No, albo jeszcze gorzej, gaz rozsadzi cały gąsior, a pulpa wraz z odłamkami szkła jak szrapnel, jak rozpryskujący się granat, jak kula z moździerza, albo po prostu jak lotnicza bomba rozpryśnie się dookoła. I jeśli ktokolwiek znajdzie się wtedy w tym miejscu, dosyć, przerwałem, koszmarny obraz. Masz rację, gąsior może być tą bombą, której szukamy. Natychmiast musimy przystąpić do akcji. Następną lekcją był WF na boisku. Nie zważając na gwizdki pana Pileckiego, pobiegliśmy pod okno pokoju nauczycielskiego. Na szczęście było otwarte, a w pokoju nie było nikogo. Syfon podsadził mnie. Z bijącym jak młot sercem przeniknąłem do pokoju, a potem pomogłem wdrapać się syfonowi. Przysunęliśmy stolik do szafy, gdzie stał gąsior. Na stoliku postawiliśmy krzesło. Wspiąłem się na górę i obejrzałem rurkę fermentacyjną gąsiora. Nasza hipoteza była słuszna. Istotnie, rurka była czymś szczelnie zalepiona, plasteliną, szpachlówką czy też kitem. Spięty z emocji, zabrałem się ostrożnie do rozbrajania bomby. Za pomocą scyzoryka ostrożnie wyskrowałem stearynę zalepiającą korek i zacząłem pomału wyciągać szklaną rurkę. W pewnej chwili usłyszałem nieprzyjemny syk, nagromadzony gaz buchnął mi prosto w twarz, na moment zatkało mnie, nie mogłem zaczerpnąć tchu i omal nie spadłem z szafy. Zapach młodego wina rozszedł się po całym pokoju. Niemal jednocześnie usłyszałem ostrzegawczy pisk syfona, ale nim zdołałem zeskoczyć z krzesła, ktoś złapał mnie mocno za nogę. – Mam cię, łotrze! – obróciłem głowę. – To pan Witwicki. – Co się tu dzieje? – rozległ się niewieści głos, groźny i niestety dziwnie znajomy. Tego jeszcze brakowało. Do pokoju wkroczyła Magnificencja z Olkuszową i Gipkowską. – Co to za odór! – dyrektorka zasłoniła swój okazały nos. – Dobrali się do wina, pani dyrektor – wyjaśnił wzburzony Witwicki. Wydłubali rurkę fermentacyjną i próbowali otworzyć gąsior. Na szczęście przyłapałem ich w porę. — Oczywiście, po kiełbas. I ty, ciuruś, wysapała Magnificencja, wasza bezczelność przechodzi wszelkie granice. — No... Już się tego po was nie spodziewałam. Jak mogliście? Pani Olkuszowa patrzyła na nas z wyrzutem, głęboko rozczarowana. Żeby odważyć się na coś podobnego i to w pokoju nauczycielskim. Łobuzy, rozzuchwalili się zupełnie. Magnificencja piorunowała nas wzrokiem, a my staliśmy zakorkowani i nie mogliśmy wydusić ani słowa. Tym razem przebrała się miarka, oznajmiła. Spakujecie manatki i do domu. Jeszcze dzisiaj chcę rozmawiać z waszymi rodzicami. To niesprawiedliwe, wykrztusił wreszcie Syfon. I ja wytłumaczę żadnych wykrętów, przerwała. Dobrze, grunt, że bomba nie wybuchła.